Myślę, że już najwyższa pora, aby zacząć. No i nie chodzi tutaj o późną godzinę, bo mamy dopiero południe w momencie, kiedy to nagrywam, ale o fakt, że jest lipiec 2012 roku. A ja zamknąłem swój wcześniejszy podcast jakoś w grudniu 2010. I dopiero teraz wracam z nowym projektem. Stary być może jeszcze niektórzy z Was pamiętają, był to WSIOK. No, z biegiem czasu dość sporo się zmieniła konwencja odcinków, aż w końcu stwierdziłem, że nijak to, co chcę nagrywać nie pasuje do ram stworzonych przez ten podcast. Więc go zamknąłem, licząc na to, że po dwóch miesiącach, góra trzech, wrócę do nagrywania. Minęło półtora roku. Inny końca. Nazywam się Paweł Duraj. Podcastów słucham od sierpnia 2008 roku. To na pewno był sierpień, a czy rok się zgadza? Chyba tak. I od tego czasu stanowią one dość ważną część mojego życia. Może i nigdy jakoś szczególnie się nie udzielałem, ale mogliście się natknąć na mnie od czasu do czasu w ognisku około podcastowym. Ognisku, do którego chcę teraz dorzucić kilka dodatkowych drew. Nowy pomysł. Może i nie jakiś odkrywczy, może i nie jest on awangardowy, ale jest mój, mój pomysł na mój nowy podcast. Mój, mój, mój, mój, mój, jak to ładnie brzmi. Inny koncept. Umyślałem sobie nagrywać rozmowy z ludźmi, no bo lubię ludzi. Lubię ich poznawać, słuchać, co mają do powiedzenia. Kiedyś zostało to tak dość brutalnie podsumowane przez moją znajomą, że niby to taki rodzaj mojej choroby. Ci ludzie. Ostatnio w ogóle u Ciebie wszystko mi wygląda na jednostkę chorobową. I wydaje mi się, że też masz nadto rozwinięte wręcz, wybujałą, rozwiniętą wręcz, wybujałą potrzebę przebywania z ludźmi, rozmów z nimi, kontaktów z nimi. I to jest taki trochę, wiesz, striptizm emocjonalny, ekspedycjonizm, i to też jest kolejna jednostka chorobowa. Może i tak jest. W innym koncepcie będą więc ludzie. Czy to w formie półwywiadu, ich monologu, czy też luźnej rozmowy nagrywanej niemalże spod pachy. A odcinki chciałbym, żeby miały tak po 15-20 minut. Raczej nie więcej. <śmiech> no, ten pewno będzie troszkę dłuższy, ale, ale na początek wypada coś powiedzieć o samej idei tego podcastu, Nie. Jak się tylko uda, to odcinki będą wychodzić co środę. W końcu regularność jest fajna. A strona? Strona jest na blogspocie. Inny koncept blogspot.com No, czyli po prostu blog. Może kiedyś się przeniosę i zrobię z tego jakąś solidną witrynę, ale póki co jest dość ascetyczna. No bo i po co wizualne i tekstowe wodotryski, skoro to o słuchanie tutaj chodzi. A komentarze? No, to jest miła rzecz. Jakby ktoś czasem skromnął kilka słów, czy to na maila, czy pod odcinkiem, to byłoby mi bardzo przyjemnie, ale nie zależy mi na tym jakoś szczególnie. Sam słucham wielu podcastów, ale tak się składa, że mało kiedy komentuję. Po prostu wiem jak to jest, zazwyczaj się słucha podcastów w drodze, na iPodzie, jakiejś MP3, czy też robiąc co innego, żeby tak leciał ciekawy głos w tle i nie ma wtedy okazji skrobnąć parę słów. A czasem i człowiek nie ma pomysłu za bardzo, co napisać, a tak trochę głupio po raz kolejny już pisać hej, fajnie się zuchało, nagrywaj dalej. Nie ma sensu przedłużać i zanurzać się w techniczny bełkot. Tym bardziej, że czeka jeszcze Gabrysia. Nagranie zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym pozostawia trochę do życzenia, ale jako rozbiegówka tego podcastu nadaje się jak najbardziej. Tak więc Gabrysia za rękę Dziękuję ci tato. Wszystko co robisz, się ze mną za rękach. Dziękuję ci tato. I wiem to na pewno przez cały dzień czuwasz na pewno. Katolicka szkoła. Mam nadzieję, że coś się nagra, coś w jakiejś jakości, w miarę do zrozumienia, bo jednak hałasy są ze wsząd innych pomieszczeń. Mam nadzieję też, że koraz się nie zorientuje, że nagrywamy, bo zaraz tutaj przyleci i zepsuje całe nagranie. Tak, to jest prawda. Bo właśnie, katolicka szkoła. E, znalazłem tutaj. Zupełnie przez przypadek spotkałem osobę, która, która chodzi. Ty teraz chodzisz do katolickiej szkoły, tak? Dlaczego katolicką szkołę wybrałaś, właśnie, żeby tam się pojawić, żeby tam się uczyć właśnie w tej szkole? Na początku było, było to, jakiś poziom, było rodzice w ogóle na aczkolwiek potem trzeba, trzeba do tego dorość i wydaje mi się, że że y, ja na przykład dorosłam do tego i znam wiele osób, które do tego dorosły, a nie każdy naprawdę do tego tak, w ten sposób podchodzi i to zależy od y, człowieka. Dlaczego, dlaczego wybiera właśnie ten typ y, szkoły i o co w ogóle chodzi, czy ze względu na to, czy jest katolikiem, czy ze względu na to, że jest wysoki pozi poziom i chce się, chce rozwijać się w sposób racjonalny, czy raczej idzie z w, za wiarą. No i w Twoim przypadku, jak to było? Na no, no, no, no, no, początku bardziej? to było, no wiadomo, że to jest poziom. Zawsze wiadomo, jesteś tym rozchwianym gimnazjalistą i idziesz do szkoły, jak najlepszej szkoły, żeby się dalej uczyć. Wiadomo, teraz jest wielki nacisk na edukację, no bo każdy musi być wykształcony, żeby po największej bezrobocie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to też zależy, jak jest jak są nauczyciele i ludzie wokół bo no, nie, nie, nie. też zależy, w, jakich, w jakie towarzystwo się trafi i czy ci ludzie właśnie, władze ci napędzają, czy oni ci pokazują tak jakby, czy to ten cały sens tego, tej edukacji katolickiej, o, że tak się wyraża. Hmm, no ale, ale czym się to różni? No bo e, jest szkoła, jest jakiś program odgórnie narzucony, bo e, dobra, nie jest to szkoła taka państwowa publiczna, pa, czyli państwowa na dobrą sprawę, ale, ale jednak, jednak, jednak ma dalej narzucony program nauczania, są takie same egzaminy typu matura w takiej szkole jak gdzie indziej, w innych placówkach, też na pewno są jakieś kontrole, też na pewno to podlega pod kuratorium w jakimś stopniu. Tak jest? Czy, czy orientujesz tak, się w ogóle tak, w tym? Tak tak, tak, tak. To jest to samo, tylko wiesz, jest profil, że jest katolicka. Wiesz, że na przykład wszyscy wokół są wierzący, ma jakieś standardy, które ty wyznajesz i wiesz, że ludzie wokół mają te same zasady. Jest, nie wiem, mają y, tak samo, dajmy, postępują według dekalogu o, wiesz, jakoś y, inny jest odniesienie do tego i każdy właśnie przyznaje się do tego, kim jest, a nie, no, wiesz, dobra, nie jesteś cicho, ale mówiłaś, że sporo jest ateistów. W tak, w jest. są ateiści, no, ale to są tacy ateiści, którzy wydaje mi się, że y, przy, właśnie przychodzą często jako ateiści, a niekiedy jednak trochę bardziej, to zależy też od y, człowieka, ale wydaje mi się, że niekiedy już bardziej są w stronę Boga, ale to też są wyjątki i no, większość ludzi ma zna tą swoją tożsamość religijną i właśnie... Idzie i wychodząc ze szkoły już wydaje mi się, że jest ukierunkowana i że jest pewna swojej wiary, o, że tak się wyrażę. I Możesz, wiesz, na lecie powiedzieć, nie jak, wiadomo, wszędzie w każdej szkołach piją w ogóle, ale wydaje mi się, że jest większa akceptacja drugiego człowieka i w ogóle zasad, zasad które wyznaje i nie ma takiego nacisku na ciebie z presji ze strony innych, że na przykład wszyscy piją i ty też musisz pić, bo ty będziesz gorszy, jak nie będziesz pić. O, dajmy na to o. taki przykład, dobra, wiem, wiem, dobra, to jest takie, takie, znaczy, wiadomo, że nie jesteśmy tam święci, o, ale no, no jest, jest, inny, jest inny odbór tego wszystkiego i jakieś inne wartości, wydaje mi się, jesteś bardziej tam, nie wiem, jest tolerancja większa, wydaje mi się też, dla, dla, innych, dla innych osób na przykład, wiadomo w każdej szkole są ci, te kujony, które wie, wszyscy, wszyscy, wszyscy, nimi, wszyscy je odtrącają, ale też są wi wiadomo jakaś elita, a tutaj też jest oczywiście coś takiego, ale jest większa jakaś taka, że, nie wiem, porozumienia, fala porozumienia między nami wszystkimi. To też jest bardziej takie, że wszyscy się trzymamy może razem. Niekiedy człowiekowi się chce tak naprawdę z tym wszystkim, że wszyscy muszą się kochać w ogóle, no to naprawdę to, po pewnym czasie to docenia. Nie boję się, czyli ludzie. Idzie e, ale... się do takiej szkoły ze względu na ludzi, a sam nie, nie program wartości. nauczania. Dobra, wartości, ludzie, ale. No jest, taki sam, jak każdym, jest taki sam, w każdym taki sam program no dobra, nauczania. Źle się wyraziłem, z tym nauczania. Z nauczania, w ten bardziej ręskiego. Yy, Wydaje mi się, że są bardziej lejtowni niż takich. Yy, no... Państwo w szkołach, bo wiesz, dla nas Ci podchodzi raczej w taki sposób, że w takich dzieci, o trochę taki nie, tylko trochę najmniejszy, nie, nie jesteś wyrzucony tak na głęboką wodę, tylko jednak podchodzi do Ciebie w sposób bardziej, bardziej opiekuńczy na A to powiedz dokładnie, do jakiej szkoły chodzisz, bo z tego, co ja wiem, to zazwyczaj jest zupełnie inaczej. Jest Czy z zupełnie na odwrót, właśnie, że z doświadczeń moich znajomych, którzy chodzili do katolickich szkół, no to tam była niesamowita odpowiedzialność zbiorowa. Był reżim. Nie, no to były wie... jakieś surowe z zasady, reguły. Zasady z zasadami, ale nie, nie, nie każdy. Było naprawdę tak? przyjemnie. To, to jaka jest ta twoja szkoła? W takim? Ale typu? wiesz, tobie, ty mówisz o <coughs> programie nauczania, Czyli wiesz, jeżeli, dajemy na to, jest ten słaby uczeń, to, to nauczyciel, nie, więc... nauczyciel w ogóle się nim interesuje, a nie jest, wiesz, odwalenie pracy swojej i, i do domu. Tak naprawdę. Każdy uczeń to jest osoba indywidualna. No dobra, to, to, to naprawdę fajna szkoła z tego, co, co mówisz. No powiedz w końcu, jak się nazywa ta szkoła? To jest liceum Karitas na Pętichowie chyba numer 13 bodajże. W, w Krakowie, tak. No. Czyli polecasz liceum. Nie polecam. Nie polecasz? Nie, bo ja chodzi... Widzisz, taką świetną reklamę to znaczy, teraz zrobić. No wiadomo, nagle nie polecasz. Nie, o to chodzi? Chodzi o, yy, człowieka, bo wiadomo, ja, ja, ja też bym mógł. Ja też czuję, że tak samo bym się odnalazła w tej szóstce, w tej, w tej nie wiem, które tam są dla w jedynce. Ale no, jednak człowiek, to nie trzeba być tylko, nie, nie gdzieś tam na fajną atmosferę, tylko na to, jaki jesteś człowiekiem, jakie wyznaje się zasady, co jest w ogóle głównych znacznik tego. I ja też na początku powiedziałam, że przyszedłam tam ze względu na rodziców, no i... To, i i też szłam takiego na no, takiego głu za, za nim głupa, że wiesz idę, bo rodzice chcą, żebym szła, ale odnalazłam się w tym, co, co ta szkoła samą reprezentuje i tak naprawdę jakie wartości są przedstawiane przedstawiane przedstawiane przez nią, bo jak się idzie na przykład do liceum, to właśnie tylko do katolickiego, bo jest dobre, no to nie wiem, nie wątpię, czy się człowiek tam odnajdzie. Na pewno nie wykorzysta pełni możliwości, jakie to oferuje. No tak. Bo jednak trzeba jakoś tam mieć te zasady, które wyznają, wyznaje ta, to, to, to otoczenie. I, to znaczy zawsze można się zmienić, ale to musi być indywidualna decyzja, a nie narzucona przez otoczenie. W Twojej szkole nie ma zakonnic, księży jako takich zwykłych y, nauczycieli. Ja to są... tylko. Katekreci. tylko kateleci, a tak to, to cywile, że tak powiem tak. są nauczycielami być może, być może to właśnie jest kwestia tego, o czym mówiłem wcześniej, że, że w niektórych takich dobrych katolickich liceach o do, dobrej opinii nie tylko liceach, w ogóle gimnazjach podstawówkach, w ogóle szkołach katolickich no, no, że tam nieraz jest atmosfera co najmniej dziwna i nieraz nieprzyjemna a tu po prostu katolickie są zasady, jakieś związane z religią. Na pełno nie chodzi o to, że to jest katolicyzm, po prostu religia. Ludzie, ludzie mają jakąś dodatkową filozofię e, do, dołożoną do swojej codziennej pracy, nauki, do codziennego życia. I to jakoś ich nakierowuje. Wejdź! Możesz. Tak? To nie tutaj. To znaczy, no wydaje mi się. Że... Pójdź było tutaj. Dobra, e, straciłem wątek. Nieco. No. Ale, ale no, chodzi mi tak, żebyś powiedziała. O ile jesteś w stanie powiedzieć, jak wyglądają tak? Lekcje, zwykłe lekcje. Poza tym już powiedziałaś, bo powiedziałaś takie tylko ogólne e, zasady. Mamy lekcje, w, jak w każdej szkole, wiadomo jest nauczyciel. Tylko u nas jest dodatkowy plus, mamy no, nasze klasy, ten mój rocznik, klasa to 15 osób, także to jest Bardzo też dodatkowy do tak plus, aczkolwiek no, nam się tylko trafiło, także jest nas po 15, zarówno w mojej klasie, jak i w równoległej. No bo już młodsze klasy to są 24 osób, aczkolwiek zawsze zawsze staram się jak najmniejsze klasy zrobić, ale no lekcje jak lekcja, nie, nie, nie, nie wiem, nie mówimy jakaś lekcja i tanie, czy nie wiem, czegoś takiego, to jest normalna lekcja, jak w każdej szkole. Nie ma nawet codziennie rano myszy, nie. Ani nawet raz w tygodniu. Nie? Raz w tygodniu. Raz w tygodniu jest tak. jednak myszcza taka obowiązkowa. I jest, są mundurki. Tylko w środę, środę trzeba chodzić w mundurku, ale przecież są szkoły, gdzie cały tydzień trzeba chodzić w mundurku. No i chodzą. To są często też Państwowe szkoły. Co w takim razie robią ateiści, którzy zostali przyjęci do takiej szkoły? Co robią w czasie mszy? Chodzą na nią, bo to są zwykle ateiści. A to tacy. To znaczy, nie, jedną z moich koleżanek, która wie. Tak jak mówisz, wyznaje, że jest ateistką, aczkolwiek chodzi na mszy i mówi, że po prostu wroga trzeba poznać. Aha, czyli po prostu tacy, no ludzie, tacy jak ich większość na dobrą sprawę w nas, na dzisiejszym świecie, chodzą albo z przyzwyczajenia, albo, albo dla wygody chodzą do kościoła, żeby osiągnąć jakiś cel, żeby się tylko pokazać, hmm. nie? A tak naprawdę no to ich wnętrze, jeśli chodzi o to, to widać, to też... jest... Troszkę inne. Ale to też jest tak, że niby tak mówimy, że tutaj się chodzi na mszę i w ogóle, aczkolwiek ja wyznaję się tym katoliczką y, i byłam na, ta artystka była na większej ilości mszy w niż ja. Także no to też jest tak, że to, to, to nie zależy od ilości mszy które się zaliczy i nie wiem, i dla mnie od zdrowa się, tylko od tego jak się przy, wyznaje Boga i odchodzi. Co jeszcze? A jeszcze? Powiedz jak można imię, bo nie pamiętam, przepraszam. Gabryśka. Gabrysia. No to to mówiła Gabrysia, która, która chodzi do katolickiej szkoły. Dziękuję I za wywiad. jest się zaszczycona. Mogę. Oj, wywiad, rozmowa. O, właśnie tak zeszliśmy w czasie e, luźnej, przypadkowej rozmowy na temat. Tak, to, to się nagrywa, wyjdź stąd, kora się. Właśnie, koraz raz zerknął do swojej kuchni, notabene. To się dzieje w jego mieszkaniu. E, tak, przypadkowa rozmowa. Temat Szkoła Katolicka i uciekliśmy sobie w ustronne miejsce, żeby nagrać te parę słów z Gabrysią. Jesteś zadowolona, jeszcze raz, jesteś zadowolona ze swojej szkoły? Tak. Tak samo? Ok to chyba tyle. Ale nie, jeszcze nie? chcę powiedzieć, że wiadomo, szkoła jak szkoła i po prostu nie, nie, nie napalajcie się na to, że nie wiadomo, co będzie. Po prostu wiadomo, że teraz mówię, że jest fajnie, ale kiedy idzie jest do dupy, także wiecie, no, to czas. Szkoła zawsze pozostaje szkołą. Szkoła Nie się No tak. W następnym odcinku usłyszycie kilka zgrabnych zdań o wyjeździe do Indii. Takim nie do końca turystycznym. Będzie ciekawie. A i pozdrowienia dla Gabrysi oczywiście. I choć no, wiem, że powinienem to powiedzieć na samym początku, to odcinek ten dedykuję Sarze i Dawidowi, którzy byli takim moim podcasterskim głosem sumienia. Bez Was ten podcast naprawdę nigdy by nie powstał.